Kilkanaście dni przed moją rozmową z Majorem Korotkich urzędowa Gazeta Polska w Warszawie ogłosiła, że stosunki polsko-rosyjskie po napięciu, jakie istniało w czasie akcji polskiej przeciwko Czechosłowacji, doznały ostatnio dużej poprawy oraz, że rozpoczęte zostały rokowania w Moskwie o znaczne rozszerzenie stosunków handlowych między Polską a Rosją. Na podstawie tych wiadomości, bo innych o stosunkach naszych z Rosją Sowiecką nie otrzymałem, oprócz teoretycznego raportu oddziału drugiego, Przypuszczałem, że inicjatywa sowieckiego sztabu generalnego skierowana za moim pośrednictwem do polskiego sztabu głównego w Warszawie będzie należycie przyjęta i oceniona przez nasze najwyższe władze wojskowe i sfery rządowe. Moment wydawał mi się może nieco spóźniony wobec bardzo poważnego wstrząsu moralnego i znacznego osłabienia materialnego, utrata całej linii umocnionej w Sudetach Czechosłowacji, niemniej jeszcze odpowiedni do rozpoczęcia poważnej akcji zabezpieczającej Europę przed nową wojną z Niemcami. 16 grudnia Dzisiaj rano miałem długą konferencję z pułkownikiem Dulksnysem, szefem oddziału drugiego sztabu litewskiego. Po tej rozmowie przyszedłem do wniosku, że gdybyśmy mogli zapewnić Litwie rzeczywistą pomoc przeciwko Niemcom w sprawie Kłajpedy, to Litwa, a w ślad za nią i reszta państw bałtyckich... Znalazłaby się natychmiast w sojuszu politycznym i wojskowym z Polską. Niestety jest zupełnie jasne, że to przekracza nasze siły, że sami oprócz miodowych słówek wypowiedzianych niedawno w tej sprawie przez ministra Beka żadnej konkretnej pomocy wojskowej Litwiej okazać nie możemy. Polska sama nie ma na to siły dostatecznej, a byłoby to możliwe jedynie z pomocą koalicji przeciwniemieckiej pomyślanej szeroko od wschodu i od zachodu. Zawsze byłem zdania, że nasze balansowanie pod nazwą realnej polityki musi się kiedyś skończyć. Albo, albo. Z Rosją sowiecką na razie nie mamy spornych spraw, oprócz spraw ustrojowych. Z Niemcami dziś jest ich całe mnóstwo, że wymienię tylko kwestie Gdańska, Pomorza i Śląska. Czy nie czas zdecydować się? Wygląda, że to się właśnie robi, lecz niesłychanie ostrożnie. Zarzucałem Litwie, że kręci, a my robimy kropka w kropkę. To samo. Idąc na rozmowę z pułkownikiem Dulksnysem, zamierzałem zbadać po pierwsze, czy istotnie, jak informował mnie łotewski atasze wojskowy pułkownik Deglavs, można już zapoczątkować z litewskim sztabem generalnym rozmowy o wspólnej obronie w razie napaści niemieckiej i o związaniu się sojuszem państw bałtyckich z Rzeczpospolitą, po drugie zorientować się... Jak zapatruje się sztab litewski na rozszerzanie porozumienia przeciwniemieckiego przez udział w nim Rosji Sowieckiej w myśl sugestii podanych mi przez Majora Korotkich? Po trzecie, wybadać, co myślą w litewskim sztabie o ewentualnym użyciu nad Bałtykiem, a w szczególności Litwę, jako bazy wyjściowej na Prusy Wschodnie dla sił bałtyckich i sił rosyjskich. Rozmowę z pułkownikiem Dulksnysem, jak i wszystkie poprzednie, prowadziłem na własną rękę, ponieważ nie otrzymywałem... Nie tylko żadnych instrukcji ani wskazówek ze sztabu głównego w Warszawie, ale nawet zwykłego potwierdzenia czy też choćby słowa odpowiedzi na systematycznie przesyłane przeze mnie sprawozdania, prawie że stenogramy z każdej rozmowy. Sądziłem jednak, że działam ogólnie po linii zamierzeń podanych mi w Warszawie w kwietniu 1938 roku. Na podstawie moich obserwacji byłem przeświadczony, że nadchodzi z wielką szybkością chwila, w której polska polityka zagraniczna, nazywana niesłusznie przez nas samych polityką realnego aktywizmu, zmuszona będzie do zerwania z dotychczasowym balansowaniem między Rosją a Niemcami i do powzięcia wyraźnej decyzji stawiającej Polskę w pozycji niedwuznacznej wobec Rzeszy Niemieckiej. Ostatnia moja rozmowa z atasze wojskowym sowieckim wskazywałaby, że możemy pod pewnymi warunkami liczyć na porozumienie z Rosją sowiecką i nawet jej pomóc w razie wojny z Niemcami. Oczywiście, że wkroczenie wojsk sowieckich do Nadbałtyki i to na obydwa skrzydła polskie przez Wilno i Lwów może przynieść ze sobą ciężkie i poważne niespodzianki. Pomiędzy Polską i państwami bałtyckimi z jednej strony, a Rosją sowiecką z drugiej, istnieją oczywiście wielkie różnice ustrojowe i w prawach obywatelskich, ale wobec powstającej dla nas i dla Bałtów kwestii być albo nie być, powinny te różnice przejść na drugi plan. Ostatnio widoczne są niedwuznaczne przygotowania Niemiec do akcji zaczepnej w Europie. Wiemy ponadto od dawna, że Niemcy zmierzają do odebrania Gdańska, Poznańskiego, Polskiego Pomorza i Górnego Śląska. Zapamiętałem sobie słowa, które wypowiedział w tym roku pułkownik Dulksnes. Mam dla niego wiele szczerej sympatii i prawdziwego szacunku. Po prawie rocznej z nim współpracy i bardzo częstych rozmowach poznałem jego poglądy, chociaż doprawdy trudno jest poznać poglądy Litwina. W każdym razie, w odróżnieniu od innych, dość licznych polityków litewskich, którzy dali się ponieść prądowi skrajnego nacjonalizmu litewskiego, pułkownik Dulksnes, jak mi się zdaje, znakomicie wyczuwa położenie Litwy. Wielokrotnie mówił mi, że niezależność i niepodległość Litwy jako państwa jest możliwa jedynie tylko w porozumieniu z innymi, z Polską przede wszystkim. Dodawał jednak zwykle, starając się nie urazić mnie jako Polaka, że gwarancja niepodległości Litwy wyłącznie ze strony Polski jest niewystarczająca. Powracam do mojej rozmowy. Na wstępie zarysowałem ostrożnie perspektywy, które mogłyby oczekiwać Litwę i inne państwa bałtyckie w razie niemieckiego uderzenia na Polskę, a to w celu podkreślenia potrzeby solidarnego przeciwstawienia się wszystkich zagrożonych narodów przez złączenie swych sił w celu wspólnej obrony. Pułkownik Dulksny podjął bardzo chętnie ten temat. Widocznie był na podobne wystąpienie z mojej strony przygotowany zawczasu widę rozmowa moja z pułkownikiem de a także wojskowym Łotwy. Zastrzegł się jednak, że wiążącą rozmowę na ten temat będzie mógł przeprowadzić dopiero po decyzjach rządu litewskiego i że w celu uzyskania jak najprędzej wytycznych dziś jeszcze zamelduje o moich sugestiach generałowi Rasztykisowi Obecnie ma prawo solennie oświadczyć, że litewski sztab generalny ustosunkowuje się bezwarunkowo pozytywnie i z pełnym zrozumieniem do potrzeby porozumienia wszystkich państw bałtyckich z Polską celem wspólnej obrony przed ewentualnym agresorem. Warunkiem tego porozumienia lub każdego innego sojuszu dotyczącego Litwy z innymi państwami musi być absolutna gwarancja, że Litwa i pozostałe państwa bałtyckie zachowują swoją niepodległość w obecnym stanie niezależności politycznej i w obecnym stanie posiadania terytorialnego. W odpowiedzi na moje rozważania strategiczne o znaczeniu nadbałtyki w planowaniu i wykonaniu operacji na Prusy Wschodnie przeciwko Niemcom, Pułkownik Dulksny zasłonił się brakiem pełnomocnictw do podejmowania rozmów na tematy operacyjne. Reakcja jego na moje aluzje co do ewentualnego udziału Rosji sowieckiej w koalicji obronnej przeciwko Rzeszy była wyraźnie ujemna, w każdym razie bardzo chłodna, a odpowiedzi wymijające. Ogólny bilans rozmowy z pułkownikiem był raczej dodatni. Litewski sztab generalny jest gotów mówić z Polską o porozumieniu wojskowym łącznie z całością państw bałtyckich. Generał Rasztikis został powiadomiony o tym i o projekcie sojuszu wojskowego przeciw Rzeszy. Sprawa ta będzie wkrótce referowana przez niego rządowi litewskiemu. Najwięcej kłopotów nastręcza kwestia żądań sowieckich wkroczenia na obszar państw bałtyckich i korzystania z węzłów Wilno-Ilwów z prawem przemarszu wojsk sowieckich przez te punkty na terytorium polskim, jako nieodzowny warunek przystąpienia Rosji sowieckiej do koalicji antyniemieckiej. Poinformowałem bardzo dokładnie szefa sztabu głównego w Warszawie o mojej rozmowie z pułkownikiem Dulksnysem i przypuszczam, że dostarczyłem dostateczne elementy do oceny położenia w państwach bałtyckich, a w szczególności na Litwie i zamierzeń sowieckiego sztabu generalnego względem państw bałtyckich. Z mojego punktu widzenia wydawało się konieczne, aby decyzje naszego sztabu i rządu zapadły jak najwcześniej i aby przed wiosną 1939 roku mogły się rozpocząć konkretne rozmowy między Warszawą a Moskwą i stolicami państw bałtyckich. Sądziłem, że wszystkie państwa bałtyckie zgodzą się na przyjęcie zbiorowej gwarancji ich niepodległości od Francji, Anglii, Rosji sowieckiej i Polski, a po ich uzyskaniu być może zgodzą się na obecność i przemarsz przez ich terytorium wojsk sowieckich w wypadku zagrożenia przez Niemcy, Polski, Gdańsk i Litwy, Kłajpeda. Sądziłem również, że sprawa korzystania przez wojska sowieckie z tych węzłów z prawem przemarszu na Prusy Wschodnie i na Czechosłowację będzie przez nasz rząd pomyślnie załatwiona. Czy byłoby możliwe uniknięcie wkroczenia wojsk sowieckich na obszar państw bałtyckich w wypadku koalicyjnego działania przeciwko Niemcom? Sądzę, że wobec co najmniej dwukrotnej liczebnej przewagi niemieckiej i polskie lądowe siły zbrojne mogą wystarczyć najwyżej na zorganizowanie dość słabej obrony frontu między Pomorzem a Śląskiem, mniej więcej grudziąc gniezno-wieluń, obszar warowny Śląsk pod warunkiem, że ze wschodu i z zachodu będziemy poważnie wsparci przez naszych aliantów lotnictwem i jednostkami pancernymi. Obrona ta może być dostatecznie skuteczna, natomiast zaczepne działania w celu likwidacji plus Wschodnich stanowczo przekraczałyby w tych warunkach nasze możliwości. Siły Litwy są za słabe, aby mogły się pokusić o Prusy Wschodnie zupełnie same. Połączone siły Estonii, Łotwy i Litwy mogą liczyć 9-12 dywizji piechoty i brygady kawalerii albo, jak twierdził pułkownik Deglavs, 15-20 dywizji piechoty, ale byłoby to możliwe dopiero po przeprowadzeniu pełnej mobilizacji i po dostarczeniu armiom państw bałtyckich potrzebnego uzbrojenia i zaopatrzenia. Wyklucza to absolutnie szybkie uderzenie na Prusy Wschodnie, co znowu jest nieodzownym warunkiem w wojnie Niemiec z Polską. Prusy Wschodnie, nawet oddzielone od reszty Niemiec, stanowią ciągle groźne skrzydło niemieckie wiszące nad całą Polską. Ze względów strategicznych w chwili wybuchu wojny z Niemcami uderzenie na Prusy Wschodnie powinno nastąpić jak najwcześniej, aby w zarodku unicestwić groźbę oskrzydlenia polskiego frontu od północy. Do tej szybkiej akcji armii państw bałtyckich Same nie będą się nadawały. Z punktu widzenia ściśle wojskowego wszystkie powyższe argumenty potwierdzają słuszność żądań sowieckiego sztabu generalnego co do wprowadzenia na teren nadbałtyki silnej grupy armii sowieckiej w celu wspólnego, koalicyjnego przeprowadzenia ewentualnej wojny przeciwko Niemcom. Obecność powyższych sił koalicyjnych na północnym skrzydle przeciw Prusom Wschodnim byłaby dla Polski naczelnego dowództwa bardzo pożyteczna, ponieważ pozwalałaby na zwolnienie dużych polskich sił koniecznych dla ubezpieczenia i obrony kierunków prowadzących z Prus Wschodnich na skrzydło i tyły polskie, na Warszawę, Białystok i Grodno. Meldowałem o tym wszystkim do szefa sztabu głównego w Warszawie. Dotychczas nikt z Warszawy nie przysłał mi żadnych instrukcji, ani nawet wskazówek. 21 stycznia 1939 roku na wszystkie raporty i depesze wysyłane do sztabu głównego po rozmowach grudniowych 1938 roku, a także na mój zasadniczy raport do szefa sztabu głównego generała Wacława Stachiewicza, w którym zestawiłem w jedną całość propozycje sowieckie co do utworzenia koalicji antyniemieckiej, sugestie wojny z Niemcami i wreszcie punkt widzenia litewskiego sztabu generalnego na powyższe sprawy, nie otrzymałem dotychczas nie tylko żadnej odpowiedzi i instrukcji, ale nawet zwykłego potwierdzenia, że szef sztabu głównego dostał te raporty. Generał Stachiewicz i pułkownik Pełczyński, być może z przyczyn od nich zupełnie niezależnych, nie uznali za potrzebne rozważyć sprawy porozumienia z Rosją Sowiecką i sojuszu z państwami bałtyckimi. Przekonałem się o tym podczas pobytu w Warszawie w drugiej połowie grudnia 1938 roku. Szef oddziału drugiego sztabu głównego, pułkownik dyplomowany Tadeusz Pełczyński, zapytany przeze mnie, czy dostał moje ostatnie raporty, odpowiedział twierdząco. Na mój raport w sprawie atasza wojskowego niemieckiego w Kownie pułkownika Justa, Pułkownik Pełczyński powiedział — a to dopiero drań. Cóż on sobie myśli, przecież my będziemy się bili wkrótce z Niemcami. W sprawie moich raportów o rozmowach z sowieckim atarzem Wojskowym, majorem Korotkich i pułkownikami Deglawsem i Dulsknysem pułkownik Pełczyński oświadczył, że... Sprawa czynnego udziału Rosji sowieckiej w razie naszej wojny z Niemcami nie była brana w rachubę przez rząd polski, a co do państw bałtyckich da on mi odpowiedź później, gdy zapadną odpowiednie decyzje. Przyznam się szczerze, że stanowisko Polskiego Sztabu Głównego łącznie z rządem polskim, a raczej z ministrem spraw zagranicznych panem Józefem Beckiem, jest dla mnie wręcz niezrozumiałe. Podałem plan utworzenia koalicji przeciwniemieckiej z udziałem wszystkich państw bałtyckich przy boku Rzeczpospolitej i w oparciu o sojusze z Rosją, sowiecką Francją i Wielką Brytanią w formie zakomunikowanymi przez przedstawicieli sztabów bałtyckich i sowieckiego atasza wojskowego z ich własnej inicjatywy, względnie z inicjatywy ich mocodawców. Przekazałem więc nie swój plan, który może nie zasługiwałby na uwagę, ale cudze plany, a przede wszystkim plan sowieckiego sztabu generalnego. Rzecz chyba dostatecznie poważna, by polski sztab główny, nawet jeśli posiada inną opinię w tej sprawie, albo jeżeli sądzi, że byłem przedmiotem inspiracji ze strony sowieckiej, to powinien mnie o tym poinformować. Dotychczas nie otrzymałem ani słowa wyjaśnienia w tej sprawie. Sugestie włosko-niemieckie co do Rosji 30 stycznia Zastanawiamy się w gronie członków poselstwa polskiego w Kownie nad zestawieniem wyników naszej dziewięciomiesięcznej działalności na Litwie. Czegośmy dokonali przez ten czas tu dla Polski. Odpowiadamy sobie, że dość dużo stosunki między Polską a Litwą są już całkowicie znormalizowane. Byłyby możliwości pogłębienia współpracy, gdybyśmy byli w stanie poprzeć Litwę w sprawie Kłajpedy. Sprawa wileńska... Co prawda wciąż stoi na przeszkodzie w ułożeniu stosunków przyjaznych, bo w dalszym ciągu odzywa się tu i ówdzie, lecz można żywić nadzieję, że to będzie kiedyś załatwione. Z Warszawy doszły nas bardzo niepokojące wiadomości. Minister Beck był zaproszony do Berchtesgaden na rozmowy do kanclerza Hitlera. Odbyła się ona w dniu 4 stycznia 1939 roku w obecności ministra spraw zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa. A następnie minister Beck rozmawiał oddzielnie z Ribbentropem w Monachium. O treści tych rozmów nie ogłoszono żadnych komunikatów. Doszło do nas pokątną drogą wieść o żądaniu przez Niemcy Gdańska i polskiego Pomorza. 25 stycznia 1939 roku von Ribbentrop był w Warszawie z oficjalną wizytą. Odgłosy tej wizyty, zamieszczone w prasie polskiej i obcej, nic absolutnie nie mówią. Były wprawdzie oficjalne komunikaty polskie i niemieckie, ale wyraźnie bałamutne. Tym razem doszła do poselstwa polskiego w Kownie Pogłoska, że Ribbentrop miał proponować wspólne działanie Polski i Niemiec przeciwko Rosji Sowieckiej, a jednocześnie żądał oddania Niemcom Gdańska i polskiego Pomorza, ofiarowując w zamian po wojnie przeciw Rosji rozszerzenie granic Polski na wschodzie. Podobno mówił Beckowi, jaki pan jest uparty, przecież tam też jest Morze Czarne. Propozycje te miały być przez rząd polski odrzucone. W najbliższych dniach oczekiwany jest w Warszawie minister spraw zagranicznych Włoch, hrabia Ciano. Są przypuszczenia, że Ciano ma poprzeć propozycję Ribbentropa i będzie dążył do przekonania Beka, iż powinien przyłączyć się do bloku antykomunistycznego, czyli pójść razem z Niemcami i Włochami przeciwko Rosji Sowieckiej. Na ten temat miałem 27 stycznia bieżącego roku bardzo ciekawą i aktualną rozmowę z posłem włoskim w Kownie, baronem Di Giurą, który zapytał mnie pół żartem, pół serio, cóż pułkowniku, kiedyż więc pomaszerujemy wspólnie? Udałem, że nie zrozumiałem i obróciłem to w żart zapytaniem, dokąd ekscelencja każe nam maszerować? Poseł Italii już zupełnie poważnie i nawet uroczyście oświadczył, na Rosję. Trzeba rozwalić Rosję, odłączyć od niej podbite przez nią narody i wyprzeć Rosjan całkowicie wraz z komunizmem z Europy. Połączenie Polski, Włoch i Niemiec stworzy siłę, niepokonaną siłę, która będzie zdolna dyktować warunki całej Europie. Jest najwyższy czas, aby wszyscy w Europie dokładnie zrozumieli, że kto nie jest z nami, z Włochami i z Niemcami, ten jest przeciwko nam. Słowa te, nawet z ust barona di Dziury którego w Kownie nikt nie brał poważnie, brzmiały niepokojąco, bo wskazywały, że przypuszczenia o istotnych celach wizyt Riventropa i Ciana w Warszawie są prawdziwe. Trzeba więc wybrać. Albo, albo. Odpowiedziałem jednak w dalszym ciągu tonem żartobliwym, chociaż wiedziałem już, że mówi on tym razem zupełnie poważnie. Mam wrażenie, że pobić ostatecznie Rosjan będzie bardzo trudno. Olbrzymia przestrzeń połączona z warunkami terenowymi i atmosferycznymi. Trzeba dobrze zapamiętać epopeję napoleońską z żałosnym końcem w Moskwie i na Berezynie. Baron di Dziura. Nie skapitulował i powrócił do tegoż tematu, usilnie namawiając mnie, abym udał się do Warszawy, do sztabu polskiego, z jego propozycjami, bo czas nagli. Następnego dnia telefonował do mnie i natarczywie prosił, abym potraktował jego wczorajsze słowa jako przyjazne uwagi dla dobra Polski. Później przez dłuższy czas jeszcze, przy każdej okazji, powracał do tego tematu. Na roztaczane przez niego perspektywy wielkich korzyści dla Polski, gdyby przyłączyła się do osi, Odpowiadałem, że oznaczałoby to przede wszystkim odepchnięcie nas od Bałtyku oraz oddanie się pod absolutną hegemonię gospodarczą i polityczną Niemiec, aż do utraty niepodległego bytu włącznie, co zagraża w niemniejszym stopniu i Włochom, jeżeli zdecydują się na związanie swoich losów z Niemcami. Ostrzegałem go, że pokonanie Rosji nie jest rzeczą tak łatwą, jak się to może wydawać sztabowi niemieckiemu, a zwłaszcza Hitlerowi. Baron Giura. Był bardzo urażony i niezadowolony z mego stanowiska, zaniechał też dalszych rozmów ze mną z panem Harwatem. Swoje prawdziwe oblicze ujawnił zresztą niebawem. W sierpniu 1939 roku, po zawarciu Paktu Niemiecko-Rosyjskiego, publicznie wystąpił przeciwko Polsce z oszczerstwami tak dalece posuniętymi, że pan Harwat poczuł się zmuszony do zawiadomienia o tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wskutek polskiej interwencji w Rzymie, Ciano odwołał barona di Giurin z Kowna na inne stanowisko. Ciągną nas więc w dwie przeciwne strony. Z obu stron propozycje podobne, prawie identyczne, z tą różnicą, że Niemcy chcą iść na Rosję, a Rosja Sowiecka proponuje nam koalicję w celu uniknięcia wojny światowej. Jednakże, jak informował mnie ostatnio pan Harwat, polityka zagraniczna Polski nie uległa i nie ulegnie żadnym zasadniczym zmianom. Pozostaniemy nadal niezwiązani niczym, żadnymi układami, poza paktami o nieagresji, ani z Niemcami, ani z Rosją. Niemieckie wpływy na Litwie W pierwszych dniach stycznia roku 1939 zostałem nagle wezwany depeszą sztabu głównego do Wilna. Uradowany, że nareszcie otrzymam odpowiedź na moje raporty w sprawie Rosji i Nadbałtyki, pojechałem koleją do Wilna. W Wilnie zgłosiłem się w inspektoracie armii generała Dęba-Biernackiego u jego szefa sztabu pułkownika dyplomowanego Tomasza Obertyńskiego, Starego i dobrego mego znajomego z czasów wojny bolszewickiej z lat 1919-1920. Powiedział mi on, że zostałem dlatego wezwany do Wilna, aby rozmowa telefoniczna, którą zamówił szef oddziału drugiego sztabu głównego, pułkownik dyplomowany Pełczyński, nie była przejęta na terenie Litwy. Czekałem z niecierpliwością na tę rozmowę, spodziewając się doniosłych decyzji. Pułkownik Pełczyński powiedział mi przez telefon krótko, abym udał się niezwłocznie do Rygi i tam wizytował estońskiego atasza wojskowego pułkownika Saarsena, który skarżył się przed polskim ataszem wojskowym w Rydze majorem dyplomowanym Feliksem Brzeskwińskim, że go dotychczas nie rewizytowałem. To była cała rozmowa... Przy tym pułkownik Pełczyński był wyraźnie bardzo niezadowolony i mówił tonem arcycierpkim. Byłem po prostu zdumiony. Wzywać mnie do Wilna, z tak błahej przyczyny, robić z tego wielką sprawę, podczas gdy można było załatwić to pisemnie. Byłem bardzo zawiedziony. Oczekiwałem, że ta rozmowa co innego będzie miała na celu. Odpowiedzi na propozycje sowieckie i bałtyckie wciąż nie nadchodziły. Pojechałem więc do Rygi. Rygi nie widziałem od jesieni roku 1917. Okazała się jak dawniej przyjemna i piękna, może nawet jeszcze bardziej urocza, bo żyjąca w pełni swoim własnym życiem, życiem niepodległej Łotwy. Kilkudniowy pobyt w Rydze dał mi okazję do widzenia się z wieloma osobami, do złożenia wizyt moim kolegom, atasze wojskowym w Rydze, a również sposobność bezpośredniego przyjrzenia się Łotwie jako niezależnemu państwu. Miło mi tu wspomnieć pomoc w tym naszego atasze wojskowego w Rydze, majora dyplomowanego Feliksa Brzeskwińskiego i jego małżonki. Łotwa jest bezsprzecznie najbogatszym państwem wśród trzech krajów bałtyckich. W czasie 20 lat samodzielnego życia Łotysze zagospodarowali się bardzo solidnie i urządzili sobie wygodne życie kwitnące dobrobytem. Z wyjątkiem części Letgalii, obszar Dynaburg, Reczyca i Łukrzty, Cały kraj jest w stanie kwitnącym. Prezydent Ulmanis jest tu, podobnie jak prezydent Antanas Smetona na Litwie, uważany za wodza narodu łotewskiego. Posiada powszechne zaufanie i ma przeciwko sobie mniejszą opozycję polityczną, aniżeli prezydent Smetona na Litwie. Sprawując rządy, od dawna prezydent Ulmanis zdołał dokonać bardzo dużo w zakresie postępu gospodarczego, szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych, komunikacji, rozbudowy miasta i temu podobne. Dużą popularność na Łotwie zawdzięcza przede wszystkim podniesieniu ogólnego dobrobytu. Tym też należy tłumaczyć długotrwałość jego rządów. Wojska łotewskiego nie widziałem oprócz rzadko spotykanych na ulicach Rygi żołnierzy, których wygląd zewnętrzny mi nie zaimponował. Byli źle ubrani, a zachowanie ich nie było wojskowe. Informowano mnie zresztą w Rydze, że wartość łotewskich sił zbrojnych jest bodaj najniższa wśród państw bałtyckich. Liczebnie Wojsko Łotewskie dorównuje prawie siłom zbrojnym litewskim, lecz jest jeszcze gorzej uzbrojone. Ma to wynikać z oszczędzania przez rząd łotewski na budżecie wojskowym. Wyższe dowództwo Wojska Łotewskiego jest krytykowane przez zagranicznych atasze wojskowych, którzy zarzucają, że generał Balodis, dowódca armii łotewskiej, nie myśli o odmłodzeniu korpusu oficerskiego, lecz trzyma starych ludzi, wskutek czego na wyższych stanowiskach wojskowych na Łotwie są wciąż jeszcze weterani z lat 1918-1919. Ci starzy wojskowie, myślący nieaktualnymi dziś kategoriami, są niezdolni do modernizacji armii. Powyższe informacje stanowiły interesujący przyczynek do oceny planów, o których niedawno mówił pułkownik Deglavs. Byłaby to duża pomyłka, gdybyśmy zbyt poważnie stawiali w naszych ogólnych kalkulacjach na siły samych tylko państw bałtyckich. Ponadto w Rydze uzyskałem cenne wiadomości co do naszych możliwości rozszerzenia wpływów polskich na całym obszarze bałtyckim. To, co usłyszałem, było dla mnie niezwykle gorzką pigułką do połknięcia. Podane mi to było w uczciwych intencjach i niestety odpowiadało prawdzie. Oświadczono mi, że Polska jest szanowana i uznawana za coś przez wszystkie państwa bałtyckie, jedynie z tytułu posiadania, jak tu w Nadbałtyce sądzą, poważnych sił zbrojnych. Nasze wpływy i możliwości pod każdym innym względem są dosłownie równe z zeru. Gospodarczymi, a zarazem praktycznie rzecz biorąc, także i politycznymi wpływami w państwach bałtyckich, dzielą się Wielka Brytania i Francja, Niemcy i Rosja Sowiecka. Gospodarczo najwięcej ma do powiedzenia Wielka Brytania, politycznie zaś Niemcy i Rosja Sowiecka. Daje się to zauważyć wyraźnie w Rydze. Pachnie tu mocno ruskim duchom, wspomnieniami niedawnych czasów. W restauracjach i w kabaretach trąci Moskwą, a na ulicy Ryskiej można spotkać co trzeciego przechodnia mówiącego po niemiecku. Polityka zagraniczna państw bałtyckich usiłuje możliwie jak najzręczniej lawirować pomiędzy tymi trzema potęgami, aby nie natrafić na jakąś rafę podwodną. Informator mój, ani łotyż, ani Polak, zakończył swoje rezimy tym, że Polska nie posiada żadnych istotnych wpływów na Łotwie i w Estonii. Nie liczą się z wami jako z mocarstwem zdolnym do prowadzenia samodzielnej polityki, natomiast poważają wasze wojsko. I pragnęliby mieć waszą pomoc w wypadku konfliktu, który w zasadzie uważają tutaj za bardziej prawdopodobny z Rosją Sowiecką, aniżeli z Niemcami. Istotnie, położenie Litwy jest nieco odmienne od położenia Estonii i Łotwy. Litwa nie stanowi w tym samym stopniu dostępu do Morza Bałtyckiego dla Rosji, co Estonia i Łotwa ze swymi wielkimi portami. Gospodarczo Litwa uzależniona jest w gruncie rzeczy od Niemiec przez sprawę Kłajpedy. Utracenie Kłajpedy jest dla Litwy sprawą życia lub śmierci, a co najmniej podpadnięcia pod absolutną kontrolę niemiecką. Kłajpeda jest to litewski handel z zagranicą, od którego rozwoju zależny jest dobrobyt Litwy. Obecny stan rzeczy długo trwać nie może. Polska nie będzie w stanie obronić Kłajpedy dla Litwy przed Niemcami, a w konsekwencji Litwa będzie zmuszona do jeszcze większej elastyczności w swojej polityce w stosunku do Niemiec i Rosji. Spędziłem w Rydze kilka dni i załatwiłem zalecenie pułkownika Pełczyńskiego. Byłem u estońskiego atasze wojskowego na Litwie, Sa Arsena, ale ubrałem to w formę bardziej mi odpowiadającą niż wizyta lub rewizyta. Ponieważ było już wiadomo, że pułkownik Saarsen odchodzi na stanowisko szefa oddziału drugiego sztabu estońskiego, postanowiłem to wykorzystać jako pretekst do złożenia mu gratulacji. Zresztą wszystko. Zatarło się na wielkim przyjęciu u państwa brzeskwińskich pod wpływem naszej wyborowej czy luksusowej, którą pili oficerowie łotewscy i jak wodę. W Rydze nasłuchałem się o stosunkach pomiędzy państwami bałtyckimi. Istnieją pomiędzy nimi antagonizmy o różne drobiazgi. Estończycy kłócą się z łotyszami Łotysze z litwinami. W każdym razie jedni drugim szyją buty. Jak wyglądałyby porozumienia wojskowe tych małych państwek w wypadku potrzeby. Nierozwiązalna jest na przykład sprawa wspólnego języka tego sojuszu wojskowego, bo chociaż język litewski jest pokrewny z łotewskim, wzajemnie z trudem się rozumieją i posługują rosyjskim albo niemieckim. Estończycy są najzupełniej odrębni językowo, nikt nie rozumie ich mowy. Podobno język estoński jest pokrewny z językiem węgierskim, pochodzi od tego samego pnia. Po powrocie do Kowna zastałem nastrój napiętego oczekiwania na dalsze kroki polityczne Niemiec. W Kownie jest reprezentowana cała prawie Europa z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii i państw bałkańskich. Są liczni Anglicy i Amerykanie. Spotykamy się wszyscy dosyć często. Państwo Harwatowie prowadzą do naprawdę otwarty i przyjmują co najmniej dwa, trzy razy tygodniowo korpus dyplomatyczny, a co najmniej raz w miesiącu urządzają większe przyjęcia. Na tych i innych zebraniach nie słyszałem od nikogo z przedstawicieli zachodniej Europy, że należy siłą przeciwstawić się Niemcom i że w ten sposób zatrzyma się ich podbój. Najczęściej powtarzanymi przez dyplomatów formułkami są nadzieje na zastosowanie różnych paragrafów statutu Ligi Narodów i na to, że Hitler nie odważy się rozpętać wojny światowej. Przedstawiciele mniejszych narodów Europy chwytają się kurczowo tych łatwych argumentów i usypiają sami siebie błogą wiarą, że do wojny nie dojdzie.